Podziemie podcastu, odcinek drugi, świąteczny i, i w ogóle ten. Witam was wszystkich, pitu, pitu, chlastu, chlastu, wrócił Radek do podcastu wraz z Osobliwą. Dzisiejszy odcinek jest, która to... Dobry wieczór. ...się przywitała bardzo ładnie, swoim ciepłym głosem, a jeśli ciepło, to zdecydowanie nie zima, która nas wszystkich otacza i która przyprawia mnie o ból głowy. Jak jest z tobą, Osobliwa? Mm. Ja się nie mam czym pochwalić, może mogę powiedzieć tylko tyle, że u mnie bez względu na to, jaka jest pora roku, to i tak jest zimno, ponieważ mam magiczny pokój, który działa jak lodówka, także ciepły powietrze z niego wypływa, a zimne powietrze przypływa jak do magnesu. No to muszę zaiste przyznać. Jak za gorąco to zapraszam. <śmiech> Zaprawdę muszę przyznać, że chyba jesteś zahartowana w niskich temperaturach. Tak, yy, zahartowana do pewnego stopnia, a potem już nic nie czuję. A jeśli chodzi o to białe wszystko, co leży poza twoim domem i na nim, to co o tym myślisz? Pierwszego dnia było ładnie. Nie wiem, co to jest to białe. Okay. Pierwszego dnia było ładnie. Ale potem zaczęło się robić mniej białe, bardziej lepkie, bardziej brudne, bardziej żółte, mniej białe i musiałam przez to iść, więc już nie jest fajnie. Hmm. A co na przykład, jeśli chodzi o autobusy, bo poruszanie się to wiadomo, że jest właśnie, utrudnione. Właśnie ja tak jeszcze, jak już, załóżmy, że to jest wstęp był, tak w wstępie jeszcze dodam, bo my to wiemy, ale niektórzy tego nie wiedzą, że e, nasz Skype ścina e, i, i często ci, mi się ścina, także czasami mogę prosić o powtórzenie i, i i ten, i po prostu czasami czegoś, co że tak jak na przykład w tej chwili przed chwilą coś powiedziałeś i nie wiem, co powiedziałeś. Nie ma problemu, jeśli chodzi o techniczne sprawy, to w podziemiu zawsze byłem z nimi na bakier. Yy, pytałem o autobusy. Czy Ci się spóźniają, czy przyjeżdżają na czas? Jak szybko dojeżdżasz do szkoły, do pracy, do, na studia? Mm, mówisz, jakbyś nie wiedział, ja chodzę do szkoły. <śmiech> czuję się w jakimś głupim wywiadzie. Chodzę do szkoły, autobusy mi się spóźniają, chociaż dziwnym trafem nagle zaczęłam spóźniać się ja. Hmm. Jak gdyby co najmniej wcześniej wychodziła, jak gdybym co najmniej wcześniej wychodziła dużo wcześniej. No, w każdym razie jeszcze się nie udało mi spóźnić, ale nieraz już biegłam, przynajmniej ciepło się robi. No tak. A dojeżdżam. No, przyznam, że ostatnio 3 minuty dłużej jadę. W Wywiad wywiadem, ale prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że będę mógł od tak bez przygotowania zadawać tak sporą ilość pytań o takim czymś jak śnieg. Te mhm. pytania to rzeczywiście duże na kogoś, kto to matematykę. matematyka. Oj, przepraszam cię bardzo, jeśli chodzi o śnieg, to nie wiem o co jeszcze może, można zapytać. Nie wiem, lubisz to, żółty. kolor jest twój? <laughs> Ten, który otacza mój dom jest koloru białego, a zaczyna mnie wkurzać, ponieważ jest go za dużo i utrudnia mi wszelką pracę, jaką wykonuję poza domem. Mój no bo w tej chwili jest niebieski. Nie, nie rozumiem. No bo jest ciemno i świecą niebieska poświata biegnie, a, ci, a i śnieg jest niebieski. No a drzewa bo... na są czarne. Bo jak na przykład z samolotu się wypuszcza te wszystkie te to tam się dodaje takie środki, żeby zapachu nie było i też wtedy są niebieskie. A tam jest tak, wiesz, goron... znaczy zimno, że... Ale to mają te środki do śniegu. No właśnie tam jest tak zimno, że to się mrozi i na ziemię wpada albo w postaci takich malutkich kryształków i ludzie myślą, że to nie wiadomo, jakie kamienie powpadały. Albo po prostu takie niebieskie kropelki. No dobra. Ale jak zima, to w trakcie zimy są też święta, które moim zdaniem są... Y... Obecnie przynajmniej bardzo sztuczne. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że człowiek podrósł i widzi tą całą propagandę w mediach, te wszystkie syfy. Nie, Yl... ja jak byłam mała, to też widziałam sprzeczność w tym, że Jezus jak się urodził, to jakoś nie zamarzł w zimie. No... Właśnie jeśli chodzi o datę narodzin... Się w tej chwili zaśmiać, bo chodziło o to, że przecież Betlejem nie miało zimy tam, nie ma zimy. Tam. Właśnie tam jest zima. Jeśli chodzi o datę narodzin Chrystusa, to odsyłam Was na stronę www.odwyk.com, gdzie Martin nie poda Wam dokładnej daty, ale udowodni, dlaczego to nie było w zimie. Cóż, nie wiem. Być może to jest właśnie kwestia wieku, że z czasem człowiek no, dla człowieka te święta są już trochę takie sztuczne, przereklamowane rodzina się spotyka, wszyscy się do siebie uśmiechają, bo, bo święta a na co dzień jest no niestety zupełnie inaczej po prostu po kilkunastu latach zaczynasz zauważać, że kazania w święta są zawsze takie same no, to też i wtedy mm. nie ma po co chodzić do kościoła bo ja chodzę tylko po to, żeby posłuchać kazania bo nic innego się w kościele nie zmieniam po prostu kazania Ach. Wybaczcie. Znaczy, zmienia zmieniać jeszcze ksiądz ale ja mam tego samego, więc. No, wybaczcie, ale dzisiejszemu odcinkowi towarzyszy kola z biedronki, czyli kora, ko, kora, kora, tak, kora, oryginal czerwona ta, taka, wiecie. Oraz zmywacz do paznokci z Rosmana. Ehm, to jest chyba wanilia. Wanilia. No, no. Bo osobliwa ma tony kosmetyków, ale nie jest tapeciarą z... Nie, to, to, to nie jest waniliowe, to jest migdałowe. No. Ale <grym> no. są kwiatki, nie wiedziałam, że migdały to kwiaty. Migdał? Tak? No właśnie nie. No to... to jak? No Na to... rysunku narysowane jest kwiaty, który wygląda jak wanilia, ale podpis jest y y, z mordopadnokci o zapachu migdału. <grym> no dobrze, ponieważ już minęło trochę y, odcinka, dokładnie 7 minut... Krót... już nie, to musimy iść spać <głos> nie, jest dopiero 19.51 ale Aha. ponieważ minęło te parę minut yy, krótki przerywnik muzyczny dziś gra yy, Martin Lechowicz yy, piosenkę, tudzież utwór, tudzież pieśń pod tytułem Zima czyli taka trochę tematyczna Zaskoczyła naszych drogowców Znowu zima, jak każdego roku Leci z nieba łupiesz Pana Boga Wyjść się nie da, bo spadł pieprzony śnieg Ciemno-zimno piści jak cholera Zaraz przyjdą piętone święta Widząc, z czym my dziś go świętujemy Jezus byłby, przewrócił się w grobie Nie brak ludzi zachwyconych zimą Widać już im mózgi odmroziło Oczywiście miejcie swoje zdanie Bylebyście mnie nim nie wkurzali Polskę mi obrzydza, co mnie trzyma W tym skostniałym kraju Lodem skuta, żeby tylko ziemia Ale tutaj same skute łupy Mróz trzyma mocno Śnieg przykrył trawniki Spod niego wiosną Psie wylezą gówna Leci z nieba łupiesz Pana Boga Wyjść się nie da, bo spadł pieprzony śnieg. Leci z nieba, łupiesz pana Boga. Wyjście nie da, bo spadł pieprzony śnieg. No. Kurde. no właśnie, wyjść się nie da, bo spadł pieprzony śnieg. Na szczęście jeszcze nie jest go tak dużo. Ale skończmy ten przygnębiający temat, świąt i zimy. Osobliwa, podczas jednej z naszych rozmów mówiłaś, że masz jakieś y, pomysły dotyczące podziemia. Pamiętasz je jeszcze? Ale na pewno nie wyjawi ich wszystkim, którzy tego słuchają. A, czyli że to są takie tajne pomysły. Takie intymne. Intymne. Mm. Ale że co, że będziemy w łóżku nagrywać? Nie, że powiem Ci, jak już wszyscy sobie pójdą. A, okej. Okay. Yy, zatem cóż, masz jeszcze jakiś temat? Jakieś, coś, o czym chciałabyś pogadać? Coś, yy, czym chciałabyś się podzielić? Nie, bo ja zaczęłam nagrania i yy, pytałam, czy yy, przygotowałeś tematy i czy będziemy mieli nie powiedziałaś się że Ty, jak więcej nie zastanawiałam, to jest, nie <laughs> Okej. Okay. Yy. Powiedz, mogę powiedzieć o składzie yy, chemicznym mojego zmywacza? No właśnie, powiedz czym się trujesz. Nie, nie mogę, bo nie jest po <laughs> Okej. Okay. No cóż. Ale jest nim woda. Woda, czyli water. Albo. Więcej, więcej po łacinie nie potrafię. Albo, albo. Nie wiem jak jest woda po niemiecku. Ale prawdę mówiąc nie przepadam za tym językiem. O, wiem, wiem, wiem. To wiem. jest akwa. A, po łacinie to wiem. Jeszcze takie pytanie, ponieważ jutro mnie to będzie dotyczyło Wigilia klasowa, osobliwa. Organizujecie coś? Tak. Rozwiń temat. A, czyli mam powiedzieć coś więcej. Tak, możesz powiedzieć kiedy na przykład, czy w trakcie lekcji, jak to jest u mnie. Ehm, no więc, przychodzę do szkoły na ósmą no mam jutro. Ale ci dobrze. Ehm... Mamy lekcje, ponieważ czwartek to jest dzień, w którym e, są fakultety w mojej szkole. Jak można by było opuścić fakultety? E, a na jakim fakultecie tego... jesteś? Podziel się z nami. Czekaj. Zakładam, że z tego powodu też. Mamy jutro wolne, znaczy piątek wolne, a nie w czwartek. No. E, na jakim fakultecie jestem? Jestem na polskim biologii, znaczy na biologii polska. Polskiej. Biologii hmm, polskiej. Bo osobliwa chcę być psychologiem. E, Także... No więc czy na tak. Jakbyście chcieli porady, to spiszcie na osobliwa małpa podcast.idl.pl, a ona na pewno Wam pomoże, bo jest cierpliwa i miłosierna. Mów dalej. E, dobrze wiedzieć, że mam takiego maila. E, a po drugie, e, nie, nie piszcie, bo nie jestem cierpliwa i jeśli macie durny problem, to raczej Wam nie pomogę. Oj, to osobliwa tylko tak e, mówi. Mówisz coś? Zdziałam nic, nic, się, czy... nic, nic. Mów, mów, mów. mów. Dobra, bo czasami robi taka cisza, to nie wiem, czy po prostu, czy też przestajesz mówić, czy rzeczywiście jest ścina i powinien być cicho, żeby się nie pieprzyć. Ja e... w zasadzie nie. A propos lekcji. Przyjeżdżamy jutro na fakultety, dwie pierwsze godziny i nie wiem, kto to wymyślił, ale w każdym razie mamy cztery godziny jutro lekcji, czyli moje dwa fakultety i jeszcze jedna, w tym WOS, mój. Nie. Tak, bardzo się cieszę. E... I później mamy mm, akademię o której podobno na której podobno mają być tylko przewodniczący klas e, Ale to mam... fajnie to po e... co taka akademia jak przyjdzie 10 osób tak właśnie też się zastanawiam i <głos> to się dowiem także ci powiem okay. jak to wyglądało ehm... no i po tej akademii mają być wigiliki klasowe ehm... i chcę wiedzieć jak nasza wigilia będzie wyglądać czy mam sobie zostawić dla siebie w zasadzie możesz powiedzieć jak chcesz więc y, poszła serdeczna lista z y, propozycjami tego, co możemy mieć na widzieli. E, jako, że wszyscy w mojej klasie, bo moja klasa to jest 20 osób na 30 to 23 osoby na 31. Wróć. Y, 24 osób na 31 to y, same dziewczyny, więc y, większość się odchudza. Także... Y, nie Będziecie nie ma... o wodzie i paluszkach. Nie, będziemy mieć oranżadę i mandarynki, ale byłeś blisko. No tak. A jak te dzisiejsze kobiety? Ja sobie przynoszę dwie kanapki i czekoladę, bo mam okres, więc mi wolno. <grystanie> no właśnie, osobliwa ma okres, dlatego ma ochotę nagrywać pod ziemię, ale pewnie za dwie minuty jej przejdzie, a potem za pół godziny wróci znowu. <grystanie> bo ma okres. No dobra, zatem... Kończąc już, w zasadzie powiem Wam, że u mnie to jest wigilia. Dwie minut. Słucham? No Tutaj dłużej niż 2 minuty. No, powiem Wam, że u mnie wigilia jest w trakcie lekcji, bo gdyby była po lekcjach, to na 27 osób nie poszedłby raczej nikt. No cóż. Dobra, na zakończenie. Yy... Jest jest? W zasadzie tak, chyba że chcesz jeszcze coś powiedzieć. Nic nie chcę powiedzieć, że teraz się obudziłam podcast trwa już 15 minut, także nie chcę wam yy, przynudzać, ponieważ... Albo. bo, bo tak stwierdził, że jak nagrywa krótsze, to nikt nie... Yy, dłuższe, to nikt nie słucha. Natomiast jak nagrywa krótsze, to też nikt nie będzie słuchał, bo ja się nie potrafię tak szybko rozgadać. Znaczy, dobra, potrafię. Ja się nie potrafię tak szybko rozkręcić, żeby mówić coś ciekawego, co by mogło przykuć uwagę. Także powinniśmy nagrywać dwugodzinny podcast, z czego wycinasz 15 końcowych minut i wtedy jest super no właśnie, to już wiem, jak będę robił. Umówię się z Osobliwą na przykład na 19 rozgadam, rozgadam, rozgadam, o dwudziestej włączę nagrywanie i będziecie mieli takie podcasty, że głowa mała. Że nie będzie robił nic, oprócz włączał i włączał nagrywanie. No. Osobliwa powie jakieś zdanie, ja włączę, sprawdzę, czy się nagrało. Jak się nie nagrało, będę smutny, ale cóż. No dobra, to w zasadzie będzie chyba wszystko na stronie podcast.idl.pl znajdziecie wszelkie dane kontaktowe aby się skontaktować ze mną z osobliwą bądź z właśnie Anet. moich danych nie ma póki co eee, właśnie muszę wystosować oficjalne pismo do stronopisarza, albo albowiem twój mail eee, chyba jest aktualny wciąż ponieważ podziemia nie było przez bodajże pół roku No myślałam że miesiąc no miesiąc nie było jednego odcinka teraz, znaczy tego odcinka yy, który to nagrywamy go w tej chwili no nie, bo jak ktoś mnie zesłał to nie będzie sobie nagrywany w tej chwili nie, e... nie mówię tak, bo ich go kłamiesz, no czekaj, czekaj, czekaj ja bym mi było smutno z tego powodu nie, no tak, masz rację dokładnie tak, tak, tak, tak, tak. kobiecie z okresem się nie przerywa <śmiech> yy, znaczy nie przeczy nie, prze, nie, prze, nie, nie co, no, zgadzam się z tobą, dobrze mówisz także na zakończenie moi mili słuchacze drodzy piękni i cudowni którzy z tym śniegiem macie do czynienia na co dzień czy i w zasadzie na utrzymanie serwera się przyda ale to kiedyś jeśli lubicie śnieg to odcinek się kończy, jeśli go nie lubicie to podziemie podcastu kończy się także ale na zakończenie będzie kawał wykonany przez Cezarego Pazurę i do kawału jest krótka wstawka, mianowicie jego znajomy kupił sobie pole truskawek pod Warszawą i yy, rozwoził po nim obornik osobliwa, gotowa do, do wysłuchania. A no właśnie, myślałam, że żeby prosisz żebym ja mówiła czy coś. No, no to let's yy, posłuchajmy. Zauważcie, że wszystkie pola w Polsce są do lasu i do drogi, do... nie ma innych pól, jest do lasu i do drogi, no chyba że jest rzeka, On no to jest do rzeki i do drogi i on tak jeździ do lasu i do drogi, 26 hektarów, 3 dni, tak jeździ, nie, ma, ma tak jeździć, a pod lasem stał wiejski wariat, debil, ten taki, każda wiocha ma swojego debila i to niekoniecznie musi być sołtys. No. Były wykopki, on ciągle przeszkadzał, bo on musi gadać, musi zgadać. Przeszkadzał, no to były wykopki, wykopali go pod las i szukał frajera, żeby sobie pogadać. Patrzy, jedzie ktoś na traktorze, no to tam, to mój kolega, nie? I już z daleka mówi, ty na traktorze! Co robisz? No ten wkurzony od tego smrodu, mówi, jak to co robię, ty, ty kretynie, ty baranie, ty mule... A ze wsi. Nie widzisz co robię? Truskawki na woże. Zrobił rundę, wraca. Ten stoi pod lasem szczęśliwy, że ktoś z nim rozmawia. Mówi. Przyjacielu! Na traktorze! Co robisz? Ten jeszcze bardziej wpieniony mówi. Ty! Mówił ci już raz! Truskawki na woże! Zrobił rundę, wraca. Ten znowu stoi. Przyjacielu! Najlepszy przyjacielu na najpiękniejszym traktorze! Co robisz? No i ten szał do samolot. Chodź tu! Chodź tu! Wiesz co robię? Wiesz co robię? Ale wiesz co al robię? Gównem posypuję truskawki a debil na to. A ja zawsze cukrem. ale ja jestem popierdzielony. <głosy> no. E, osobliwa, osobliwa, osobliwa. Słucham cię. Zgrzeszyliśmy o to, albowiem zapomnieliśmy słuchaczom naszym życzenia złożyć. Chcesz zacząć? Eee, Czyli się nie, nie przygotowałaś? Nie, zacznę, zacznę. <laughs> nie Otóż, mówiłeś o tym. Moi drodzy słuchacze, podziemia podcastu. Jak to ze mną bywa? Życzenia składam inne, aniżeli wszystkiego najlepszego i wesołych świąt. Ja życzę oryginalnych świąt ciepłego barszczu, pierogów z kapustą, z dużą ilością kapusty, bo lubię. I w ogóle karpia. Właśnie, a propos karpia, to teraz nie możecie go zabijać przy dziecku, bo dostaniecie 3 lata więzienia i zabijajcie go wyłącznie mocnym uderzeniem w głowę. Inaczej... A propos ryby, umiem robić rybę po grecku, tak jak musiałam. Ach, to przyjdę. Inaczej dopieprzą się do was zieloni. Także zabijajcie karpie przepisowo, jedzcie, pijcie, kolendujcie, spotykajcie się ze znajomymi, cieszcie się, balujcie i w ogóle róbcie co chcecie. Tylko nie wpieprzajcie się innym ludziom w wolność ich, albowiem ogranicza ona waszą. Teraz ty. Wpieprzyłeś. Eee, dlaczego nie chciałam mówić pierwsza? po pierwsze dlatego, że nie potrzebuję przygotowania jak tak stwierdził, ale chodziło mi głównie o to, że yy, nie chciałam mówić tego całego wstępu, tutaj, bo moi drodzy coś tam coś tam, yy, bo to jest yy, radka yy, przywilej, tak, mm -hmm. przywilej następną audycję prowadzisz ty nie, nie będę się tak miło do was przepraszam <laughs> no dobra E, no i w każdym razie, czego ja Wam chcę życzyć? E, nie, nie powiem czegoś w stylu tego, co powiedział Radek. Nie powiem czegoś, tego, czegoś w stylu, co dostajecie co roku. E, powiem Wam, że życzę Wam na święta, e, żeby Wam nie było tak zimno jak mi w moim pokoju. Żebyście musieli spać pod trzema kotami. Życzę Wam, żebyście e, mieli... Jeśli będziecie szli na pasterkę, to żebyście mieli mały kościół, ciepły kościół z dużą ilością ludzi i żebyście mogli, tak jak ja kilka lat temu, kiedy jeszcze miałam stary kościół, spać na stojąco i nie musieć martwić się o to, że spadnę. Życzę Wam, żebyście mieli jedną wigilię, bo i tak się zdarza. Czekaj, czekaj, powtórz się, żebyście mieli jedno co? Żebyście mieli jedną wigilię, a nie trzy. Bo tak się też zdarza. Kiedy ma się kilka rodzin w różnych miejscach, mhm. bo potem na własnym przykładzie mówię, że no przyjemniej nie jest. E, życzę wam, żebyście... Miałam coś takiego jeszcze fajnego do powiedzenia i zapomniałam. To ja może tylko wspomnę pewne zdanie, które mi się nasuwa... Z kuchni aseko, gdzie byłem na praktykach, jedzcie z płaskich talerzy, albowiem kalorie z płaskich talerzy wyparowują szybciej. Sensowne. E, no, i na koniec życzę Wam, żeby takich świąt, jak jakie mam ja co roku, było jak najmniej czyli żeby do Was nie przyjeżdżała rodzina Wrocławia a jeśli jesteście z Wrocławia to osobliwa was bardzo przeprasza kończymy dobranoc no obrażasz nam słuchaczy nie, nie. nie no generalnie osobliwa po prostu ma kuzynkę za którą nie przepada, i ona pochodzi z Wrocławia ale to nie chodzi o miasto tylko o to że ona taka jest a nie ten. nie lubię Wrocławia dzięki jeszcze nie. powiedz że nie lubisz Poznania Warszawy nie, y, Poznań lubię, nie wiem dlaczego, ale lubię. Polsk lubię, bo stamtąd wywodzi się mój zespół. E, Farbeni. Tak. E, strzelałeś, prawda? Nie. A, to gratuluję. E, I Lublin lubię, na razie. Chyba, że się nie dostanę, w tyle nie będę lubić. Mój wujek nienawidził Łodzi, nie wiem dlaczego, ale Adam z Zresztą filmu... Tą nie wiem ale Adam, yy, Adam Adam, nie wiem jak on ma na imię Jezu. no w każdym razie główny bohater filmu no. nic śmiesznego też nienawidzi Łodzi i napisał wiersz na wygnaniu w mieście Łodzi tam nawet bieganie psom szkodzi coś takiego także cóż będziemy kończyć moi drodzy trzymajcie się wesołych świąt bym wam życzył ale złożyłem wam już oryginalne życzenia ho, ho, ho dobranoc no to ja jeszcze na koniec na koniec jeszcze powiem, że yy, nie, nie proszę ale jakbyście mogli to piszcie w komentarzach żeby te dłuższe odcinki, bo takie krótkie rzeczywiście są mi bardzo na rękę 25 minut no cóż, tak dobra, także trzymajcie się wszyscy, do usłyszenia w kolejnym odcinku a jeśli chcecie zobaczyć moje gameplaye Zapraszam na YouTube'a, na kanał Podziemie MC. Mogę powiedzieć dobranoc? Dobranoc? Nie, mogę powiedzieć dobranoc? Powiedz. Powiedz. Mogę? Możesz? No więc życzę Wam dobrej nocy i snów słodkich jak Landrynka. No.